Raz, dwa, trzy. Podcast Virtox. Witamy bardzo serdecznie. Po przerwie odrobinę dłuższej niż się spodziewaliśmy. Nie ma co się tłumaczyć. To jest, to jest wszystko rekreacja, co tutaj robimy. Nie będzie żadnych tłumaczeń. Po prostu musicie przyjąć, przyjąć to tak jak jest, z dobrodziejstwem inwentarza i cieszyć się, że jesteśmy z powrotem. Tak samo się cieszyć, jak my się cieszymy. Właśnie, ale no sezon trzeci to już nie są przelewki. Tak, mam wrażenie, że tak mówimy na początku każdego kolejnego sezonu. No każdego kolejnego, na razie ten każdy kolejny to był drugi, więc. Yy... Chodzi mi o to, że wiesz, że tak zawsze, zawsze właśnie ma, mówimy, że no, to, to teraz to już, teraz to już jest poważna sprawa. No nie no, bo teraz już wiesz, teraz widmo yy, dobrnięcia do stu odcinków jest, no tak wyraźnie na horyzoncie. O, no okej. Okay. <laughs> chyba, chyba na różne horyzonty patrzymy, ale w początku. Nie no, e, przepraszamy, że trochę nas nie było, z różnych to się względów, em, tak się róż, różne się względy na to nałożyły, em, personalne nie tylko, ja byłem zajęty e, zdobywaniem wyższego wykształcenia, czego jestem bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, ale cały czas jeszcze dosyć daleko. Nie, no a Piotrek, a Piotrek, też, prawda, tutaj zmiany, zmiany, zmiany. Od ja czego byłem zaczął? Ja byłem głównie zajęty wakacjami, kiedy była pierwotna przerwa, a nie, przerwa też była spowodowana pierwotnie jednym z etapów zdobywania wykształcenia, tak poniekąd to nazwijmy, a dalej, no jakoś tak się potoczyło, że że się przerwa przedłużyła, jak policzyliśmy do pół roku mniej więcej, ale gwarantujemy wam, że to tylko z korzyścią dla jakości odcinków i dla naszego entuzjazmu tworzenia nowych. Mamy dużo tematów się nazbierało, zesztaplowało, jakby to tutaj użyć metafory do szklanek w pubie i będzie, będzie czego słuchać. Aczkolwiek tutaj warto chyba zaznaczyć, że sobie ustaliliśmy tak, że w tym sezonie zmienimy troszkę koncepcję dotyczącą nagrywania odcinków, bo już... Dokładnie, a w ogóle jedna uwaga, która miałabyś na początku, ale oczywiście już y, musieliście tego wstępu trochę posłuchać. Jak będziecie chcieli y, posłuchać tylko merytorycznej części dzisiejszego, dzisiejszego odcinka bez tego wstępu i, i planów na następny sezon, ten trzeci, to przewincie do, do minuty y, z sekundami, która będzie podana w opisie odcinka. A my Gadycie. jeszcze sobie trochę pogadamy. Taką zmianą chyba największą organizacyjną tego trzeciego sezonu będzie to, że sobie wymyśliliśmy, że troszeczkę odejdziemy od koncepcji nagrywania jednego odcinka w tygodniu, a raczej zmienimy to na po prostu tyle odcinków, na ile będziemy mieli mieć czasu, ochoty, energii i tematu. No dobrze tak, to, mamy nadzieję, że... Znaczy wiadomo, że brzmi to tak, że, że na pewno będą rzadziej, ale mamy nadzieję, że nie. Mamy nadzieję, że może czasami, nawet będą częściej, jak będzie taka sytuacja, że tego materiału e, jakiegoś gorącego nam się nazbiera tak dużo, że będziemy chcieli o tym opowiedzieć e, tu i teraz, i wrzucić na przykład dwa odcinki e, w odstępie dwóch dni. To też jest możliwe. E, no niemniej jednak, tak, i nie będą to odcinki zawsze wypuszczane w niedzielę, myślę, tylko też w inne dni. Różnie. Także opis również na naszym facebookowym profilu ulegnie zmianie. Kolejną, kolejną dużą e... zmianą jest to, że Piotrek powiedział, że będzie co drugi odcinek edytował. E, tak, nie powiedziałem, ale nie chcielibyście tego. E, ja tutaj O, już sobie taki pierwszy odcinek i co drugi jakieś wybuchy, trąbki w tle. Wiadomo co. Tak będzie. No, e, wreszcie, wreszcie byłyby, wreszcie byłyby to porządne jakościowo Odcinki. Podcast o piwie prosto z przedszkola w wykonaniu Piotra Podsiadłego. Dokładnie, także no musicie zaakceptować fakt, że teraz będzie od tej takiej regularności, do której was przyzwyczailiśmy i do tego, że w niedzielne popołudnie, a nawet wieczór albo w poniedziałkowy poranek jadąc do pracy, czy też na zajęcia sobie nas słuchaliście, to teraz trochę, trochę tego szaleństwa tutaj wprowadzamy, chaosu. I po prostu, co, co jest spowodowane właśnie zmianami, zmianami w naszych życiach, które trwają. I będzie po prostu, wiecie, no tak, troszeczkę bardziej dynamicznie się sytuacja. Układa. Ale zobaczymy, znaczy wydaje mi się, że cały czas będziemy celować mniej więcej w ten jeden odcinek w tygodniu. No tak, tak. Ale, ale jak to wyjdzie, to, to zobaczymy. Już nie będzie, nie będzie na pewno takiej, takiego stresu i spiny, że po prostu. No jak nie zdążymy na niedzielę, ale się pojawi we wtorek, to po prostu już ja osobiście będę y, do końca tygodnia się źle z tym czuł. <laughs> Dokładnie, bo Maciek tak bardzo bardzo miewał wyrzuty sumienia. Znaczy nie, nie miewał, bo w sumie rzadko były takie sytuacje sporadycznie, no. żebyśmy nie wrzucali odcinka, ale no wtedy się bardzo, bardzo źle czuł. Więc, no a ja tak... żeby się Maciek dobrze czuł, więc tak no. Jakoś tak mam, że jak już sobie coś założę, to już tak lubię z tym karnować. Już e, kończąc te dywagacje, e, może trochę o tych zmianach, chwilę, bo w sumie to chyba bardziej po Twojej stronie one są ciekawsze, szczególnie dla słuchaczy. E, o nie, no po Twojej wreszcie są, też są ciekawe na swój sposób. Czy ja wiem? No, moje <śmiech> zmiany polegają na tym właśnie, wow. że, że, że byłem zajęty troszeczkę kończeniem studiów i już jestem na ostatniej prostej, zostałem mi jeszcze parę ostatnich em, rzeczy do zrobienia, egzaminy i tym podobne, ale już jestem na ostatniej prostej i bardzo się z tego powodu cieszę, po prostu czuję, jakbym się odżył na nowo. Em, no i, i z tym właśnie było związane to, że było trochę mało czasu na inne rzeczy. No a z kolei e, Piotr po prostu wyemigrował, po prostu dołączył do... Polonii, Polonii, rozsianej po świecie. Dokładnie, także jak będę tutaj wrzucał, wiecie, jakieś angielskie wstawki z braku polskich wyrazów w głowie, no to musicie wybaczyć, to już jest właśnie. W końcu ten już nie okres. będzie tego kontrastu. Dwóch że... miesiącach to już się dzieje. No, w końcu będzie, nie będzie tego kontrastu, że ja robię wszystkie błędy językowe, a ty po prostu piękną polszczyzną tutaj. <laughs> nie, tutaj mam na szczęście kontakt z językiem polskim. Więc, yy... No, ale dobrze, to zdrać, zdrać już, bo Słucham kierunek, trójki kierunek trójki wyjazdu też nie jest dzieje. przypadkowy do końca, i też wydaje mi się, że jest, no nie, poniekąd, no jest... nie oszukujmy się, powiązany z tematyką piwną. Nie, no, kontakt, te jakby kierunek wyjazdu jest związany ściśle z moimi zainteresowaniami naukowymi. Aha, okay. e, a czy akurat te zainteresowania naukowe znajdują się w Belgii, no to już <laughs> tak zupełnie przypadkowo, tym lepiej. E, także tak, jest to prawdą, jestem na wymianie studenckiej w Belgii od dwóch miesięcy i będę jeszcze tutaj przez kolejne, nie... no w sumie tak, przez kolejne na pewno całe dwa miesiące z przerwą świąteczną, e, także możecie się na pewno spodziewać y, sporo, sporo o Belgii, o Belgii z pierwszej ręki. O... No i wydaje mi się, że to chyba od następnego odcinka zaczniemy taką jakąś miniserię, bo, no, bo jest parę ciekawych rzeczy, które... Ym... Piotrek doświadczył, tak, spróbował. Wszystkich y, wielbicieli Lambików postaramy się nie zawieść. Pracujemy tutaj nad y, możliwością nagrania jakiegoś ciekawego materiału. Też y, za dwa tygodnie, trzy tygodnie. A, trzy, ty trzy tygodnie A, chyba. Trzy tygodnie, tygodnie Maciek wpada tutaj, więc y, na pewno też będziecie mieli nie taki wtedy jedno, y, jednostronny jednostronną opinię na temat właśnie pewnych rzeczy, tylko już będzie to bardzo obiektywne, dwuosobowe gremium, e, które Waszych korespondentów z zagranicy. E, nawet no tak. Nawet byłeś nad... Y, y, y tegorocznej edycji Modeste Beer Festival. Byłem prawda? dla naszych wiernych słuchaczy, którzy nas słuchają od no przynajmniej zeszłego. O, jak sobie roku... przypomnę, montaż właśnie tamtych odcinków, to po prostu jakby to było wczoraj. Dokładnie, także mój, mój, mój pobyt tutaj w zasadzie początek tego pobytu pokrył się z właśnie kolejną edycją Modeste Beer Festival, którego nie omieszkałem odwiedzić. No a dalej to już się działo dużo, z takich też ciekawszych rzeczy, w, dosłownie w przyszły e, weekend, e, jak mnie mam, słuchacie tego odcinka w. E, no tak, to będzie za tydzień. E, kolejny e, w nieco innej formule festiwal, w którym będę miał okazję uczestniczyć e, festiwal w Antwerpii, Billy's Craft Beer Festival e, częściowo też w roli wolontariusza czyli takie e, wrażenia od podszewki, od drugiej strony ekstra. No, Także będzie, będzie trochę do relacjonowania. No jest, naprawdę jest. Piotrek ma dużo bardzo doświadczeń właśnie z pierwszej ręki i ja też w sumie jeszcze jest parę rzeczy, o które nie pytałem, a chętnie się dowiem, więc wydaje mi się, że od kolejnego odcinka zaczniemy po prostu maglowanie z odcinka na odcinek. Po prostu będziesz gościem specjalnym przez następne kilka odcinków. no myślę, że ma to, wiadomo, nie jest to, to tak jak od mieszkańca Belgii już takiego na stałe, ale jednak no, na pewno to spojrzenie będzie trochę bardziej dogłębne niż po prostu spojrzenie turysty, który, który jest w Belgii, tak jak my byliśmy w zeszłym roku dosłownie na 5 dni. Mm. Więc taki walor. No właśnie, A będzie z... można trochę porównać wrażenia, nie? Dokładnie. A też, bo tak się skupiliśmy na mnie, no ale Maciek przynajmniej, przynajmniej chwilowo tak mówi, ja mu nie do końca wierzę, ale przynajmniej chwilowo wraca do Polski i z tego też powodu y, myślę, że mniej więcej od lutego możecie się spodziewać już y, może nieregularnych odcinków, ale odcinków regularnie nagrywanych przez nas y, w jednej lokalizacji, co jak wiecie y, zawsze, y, no jakoś tak nam lepiej wychodzi. Takie opinie ta chemia... że to lepiej, lepiej wychodzi, no niewykluczone, niewykluczone. Ale już przechodząc do dzisiejszego odcinka, to zanim zaczniemy tą taką miniserię belgijską, to jeszcze chcieliśmy trochę pogadać o miejscu, w którym byliśmy na początku listopada. Co to za miejsce? A nie, już pewnie jest w temacie odcinka. Kurczę, jest... nie będzie ale elementu zaskoczenia. Zawsze, zawsze w to wpadasz, nie? Że takie o, na pewno nie będę wiedzieć, a potem, a potem jest w tytule. Tak. No bo udało, udało nam się na początku miesiąca spotkać w Londynie. Dokładnie. Z tego powodu w sumie to wyszło tak, że Piotrek miał bliżej do tego Londynu niż ja tym razem, bo... No tak, właściwie e... tak. Czasowo wyszło nie do końca, ale... Czasowo nie do końca, bo i nie, nie różnymi nie środkami tam. transportu ale um, ja ze Szkocji, a Piotrek z Belgii um, spotkaliśmy się mniej więcej w sumie w połowie drogi, tak, na, tak mniej mm -hmm. więcej wychodzi, e, właśnie w Londynie. Głównie tego chyba, że, że po prostu ty nigdy nie byłeś, prawda, i chciałem chciałaś wykorzystać e, tę okazję. I chciałem no. wykorzystać Maćka Przewodnika, który z kolei dla odmiany i dla kontrastu był tam niezliczony. No może... No nie, no chyba trochę będzie cię ciężko no nie, no policzyć. Razy, no przez rok, przez rok mieszkałem pod Londynem, więc... No więc właśnie, a wcześniej byłeś też tam kilka razy przynajmniej, e, więc... Tak, chciałem, chciałem z, tej, z tej okazji skorzystać. No i e, więc spotkaliśmy się na początku, na początku miesiąca w Londynie na dwa dni. E, no i oczywiście Syf. wyjazd był e, głównie podyktowany turystyką piwną, aczkolwiek nie tylko. E, nie tylko, no ja chciałem, wiadomo, mieć, złapać taki ogląd miasta. Miasta, które nigdy nie śpi. Czyli <laughs> fraza, którą można o każdej europejskiej stolicy powiedzieć, ale myślę, że tak tutaj ją też wklejmy. Ale no, co nie zmienia faktu jednak, że jakby też korzystając z tego, że do Londynu na pewno wrócę, ale nie jestem pewien, czy wrócę z kimś, kto będzie tak samo zafiksowany na piwo jak, jak ja i jak Maciek, no więc postanowiliśmy ten fakt wykorzystać i właśnie trochę takiej stricte turystyki piwnej e, pouprawiać. No i co, e, zaczynamy od ogólnych wrażeń czy od e, wisienki na torcie? Możemy zacząć, myślę tak, chciałeś od Wisienki na torcie. E, tak, albo może jeszcze takim tytułem wstępu, no ja troszeczkę może takim ogólnym Londynem e, piwnym, może nie to, że byłem zawiedziony i rozczarowany, ale tak troszeczkę, jak na, jakby na największą metropolię w zasadzie tutaj w tej części Europy, e, albo prawie w całej Europy, tam nie licząc Moskwy, no to tak Spodziewałem się takiej naprawdę jakby eksplozji tych multitapów, barów, yy, okazji do spróbowania super rzadkich piw, yy, które jednak aż w takim, w takim nagromadzeniu nie było, jak się spodziewałem. Ja bym, taki... ja bym trochę podsumował, że Londyn po prostu takim tak popadł troszeczkę w taką, em, taką zajawkę na pijalność i po prostu nawet te takie super browary kraftowe. Tak, to, pra... to może nie jest złym kierunkiem, może to nas wszystkich czeka tak naprawdę za jakiś czas no Chociaż być, może, być może aczkolwiek to no, jest to o tyle właśnie dziwne że naprawdę no byliśmy w miejscach które były najlepiej ocenianymi właśnie kraftowymi miejscami w Londynie no a te piwa tam dostępne jakby no, nie różniły się znowu aż tak bardzo od e, piw dostępnych tak bardzo w, w, w szerokiej dystrybucji tak, Ta, e, jakby nie mówię nawet browarami bo browarami wiadomo że, że mniejsze czy tam bardziej rzemieślnicze ale no pod zwłaszcza brytyjskie, pod względem... brytyjskie tak tak, mówię o brytyjskim e, browach oczywiście, ale, e, ale jeśli chodzi o same piwa, jakby o, o przegląd stylów i e, generalny jako, generalną jakość, to, to tych różnic chyba nie ma aż tak dużych. E, nie wiem, czy się zgodził tak, no, ze mną. Nie takie jakby się, jakby się wydawało, że mogą, mm. mogą być. E. Więc, e, więc to, to było to, ale klub e, programu, klub e, wyjazdu, było coś, co ja, ja chciałem zrobić. Odkąd um, zawsze byłem w Londynie, to zawsze miałem ochotę. Ale właśnie nie miał kompana odpowiednio. Ale to. po pierwsze, nie za bardzo, nie za bardzo miałem skima. a po drugie, e, troszeczkę zawsze jest. Um, problem z wybraniem się właśnie, a mówimy o um, Bermond's Beer Mile, czyli takim. No właśnie, tak Ale co, co to do końca jest. Um... Do końca to chyba nikt nie wie, tak? W super szczegółach. W sensie nie ma. Definicji takiej e, legalnej albo nawet nielegalnej, ale jednej i powszechnie przejmowanej. E, ale cóż, no jest to po prostu szlak, nieoficjalny szlak albo półoficjalny, e, właśnie w dzielnicy Bermondsey, gdzie znajduje się przynajmniej kilkanaście małych e, rzemieślniczych browarów wraz z ich taprumami. Dla, dla tych, którzy nie kojarzą, to generalnie Bermondsey to jest ta dzielnica najbliżej Tower Bridge, czyli tego takiego um, ikonicznego mostu um, w Londynie, to, to tam jakby po południowej stronie się właśnie zaczyna e, Bermondsey i tam jest taki długi, bardzo, bardzo długi, ciągnący się wiaduk kolejowy, tak naprawdę, mm -hmm. e, który jakby to takie przęsła, czy tam jakby, nie wiem tak naprawdę jak się to nazywa, w prześwitach no, tak, tego przy, mostu? tak, w prześwitach, przęsłach, no, no w każdym razie w, w tych prześwitach, przęsłach tego mostu jakby są, były przestrzenie użytkowe, podejrzewam, że historycznie to były bardziej jakieś magazyny albo składy czegoś, mm -hmm. no i właśnie w sumie to do końca też nie wiemy kto był pierwszy z tych browarów, ale podejrzewam, że ktoś na tyle wpływowy jak na przykład Kernel, to w sumie mógł być Kernel tak naprawdę, tylko że oni później przenieśli um, produkcję piwa do innego miejsca i po prostu zostawili tam sklep, um, o którym za chwilę jeszcze coś wspomnimy, mhm. ale um, wydaje mi się, że właśnie chyba to się zaczęło od jednego albo dwóch takich wpływowych browarów i nagle przez to, że one się tam pojawiły, to jakieś inne browary zaczęły też tam myśleć o tym, żeby też otworzyć tak, czemu na fali, fali hype'u, żeby się załapać troszeczkę. Troszeczkę, Niektórzy no. załapywacze dorównali poziomowi do założycieli, inni nieco mniej, ale o tym właśnie jeszcze w szczegółach. Tak tylko dla tych, którzy może są zbyt leniwi żeby, żeby wygooglować jak to wygląda, to takim moim skojarzeniem, które najbliższe było temu, co możemy tam znaleźć, to jest wiadukt w, w, we Wrocławiu, w okolicach Arkad Wrocławskich. Tam właśnie też takie lokale gastronomiczne właśnie pod wiaduktem kolejowym się znajdują. Chociaż też w sumie nie musicie googlować, wystarczy wejść na nasz profil facebookowy, jeszcze nie widzieliście, ponieważ tam taka mała zajawka do odcinka, która świetnie ukazuje, gdzie te wszystkie browary się znajdują, czyż nie? Jak to wygląda, no. Ale jeszcze co ciekawe, to w ogóle cała ta nazwa Bermond's Beer Mile jest właśnie nieoficjalna i do końca też nie potrafimy zidentyfikować, kto na nią wpadł pierwszy, ale wiem, że generalnie był to jakiś bloger um, brytyjski, piwny. <śmiech> jakiś... nie tak bardzo, nie był on nasz takim influencerem jak my, więc się nie zapisał <śmiech> złotymi zgłoskami w Google'ach chociażby. Nie, ale, ale właśnie jest o tyle ciekawe, że po prostu wymyślił nazwę, która jakoś, jakoś mega chwyciła po prostu, myślę, że sam się tego nie spodziewał do końca, ale na tyle chwyciła, że po prostu można nawet w Google Maps wpisać Bermond z Birma i po prostu wszystkie te miejsca się pokazują, czy tam taka mapka właśnie. Tak, no ta mapka jest akurat stworzona przez, przez no blok chyba Fueled by Beer brytyjski, ale... Nie dokopaliśmy się na nim do informacji, czy to oni jakby są e, autorami tego pojęcia. E, no same. i co? No i przechodząc już do chyba konkretów. My akurat e, jakby ten szlak zaczęliśmy, można powiedzieć, od e, drugiej strony. W sensie od innej niż zwykle. drugiej kręcie. strony. Dla nas od pierwszej strony. No, dla nas pierwszej. A, ale jeszcze nie dokończyłem tylko, dlaczego się tak wybierałem do, tam i nie mogłem wybrać. Między innymi dlatego, że w ogóle większość tych miejsc jest otwarta tylko w soboty i to jeszcze w godzinach poranno-wczesno-popołudniowych, czyli tak, zwykle... kościelnych można powiedzieć. Od przecież. 11 do jakichś 17, 16... Albo y niestety wcześniejsze. Albo niestety wcześniej, no. Nie jest to jakoś super zorganizowane, wiecie. To nie, jest jakieś, to nie jest jakaś właśnie instytucja, która pilnuje tego albo jest jakieś to zorganizowane. Tak, no, chociaż to, no, to wynika jednak z trochę innej kultury po prostu picia piwa niż do niż której jesteśmy przyzwyczajeni. To też, no. Jakby to te godziny otwarcia, czy też nawet sklepów yy, na zachód od Polski, yy, sklepów z piwem i z alkoholem, takich, które się zamykają o 17, 18, no to jest coś takiego, do czego po prostu musi, musimy to zaakceptować i trochę to nasze przyzwyczajenia odłożyć na bok. Bo I zacząć historycznie... od rana historycznie w ogóle to um, troszeczkę cały ten koncept wziął się z tego, że to po prostu polega na tym, że sobota to był dzień ważelny, tak, e, i zwykle w tego typu małych browarach to ważenie się zaczyna wcześnie rano, jakieś tam czwartej, piąty nad ranem, no mhm. i to po prostu polega na tym, że po ważeniu jakby um, otwierali bramy tych browarów i um, właśnie tak naprawdę to większość tych miejsc to są, to są Browary, w których po prostu są poustawiane kilka takich e, prowizorycznych stolików, i właśnie e, piwa sprzedawane na kilku kranach. Ale to naprawdę większość z tych miejsc jest malutkie to nie są żadne multitapy to nie są żadne. E, mm -hmm. e, nie wiem, nie wiem do końca, trzeba to porównać. W najczęściej ale... około 6-8 do 8 kranów maksymalnie tak? tak. w hotelach się znajduje plus butelki chyba. W no, w większości miejsc tak też puszki także i rzeczywiście no bardzo bardzo rzemieślniczo w większości to wygląda tak naprawdę w środku no z racji tego, że to są praktycznie ten sam kształt lokalu w każdym przypadku to tak naprawdę od poziomu wzroku w górę to wszystko wygląda dokładnie identycznie takie półkoliste sklepienie chyba wyłożone jakimś sidingiem czy czymś takim podobnym niezbyt urodziwym. a te takie właśnie to, co wyróżnia te lokale no to jakieś powiedzmy tam umeblowanie. No dekoracje. i dodajmy do tego, że to jest naprawdę malutkie. W sensie yy, podejrzewam, że parę, parę osób, które nas słucha, było w niektórych browarach. To jestem zdecydowanie pewien, że to jest, że te browary tam. Na pewno jest... wszyscy słuchacze podcastu Birtox nie zmieściliby się w takim jednym <śmiech> miejscu naraz. No nie wiem, może, może akurat w jednym miejscu się zmieścili, ale. Chodzi mi o to, że na przykład, no nie, my byliśmy w pierwotnym browarze Artezana, no to on był, myślę, że trzy razy większy od tych, od tego standardowego. nie wiem, czy tak by masz zaryzykował. No, dwa, trzy razy, jest... myślę. Ale generalnie malutkie, nie? No, no myślę, dobrze, że w... no nie jesteśmy geodytami, ani nawet... W Polsce, tymi. w Polsce w każdym razie e, sanepidu e, warunków na pewno by nie spełniały. A, osobnych, Osobnych pomieszczeń na e, Dokładnie, bo to takie open space y raczej. Co, co, co? ta takie raczej open space wszystko. Tak, tak, tak. No dobra, nie będziemy opowiadać chyba o każdym browarze, bo było ich w sumie, myślę, że koło 8 dziewięciu, dziesięciu. Coś takiego. Nie wszystkie były z tych miejsc otwarte. No właśnie tylko jedno słowo wspomnienia. Zaczęliśmy od browaru Work Brewing mm. Company, czyli tego najbardziej wysuniętego na północny zachód, tego najbliżej centrum. No i tam właśnie taka żartobliwa uwaga jednego z z piwowarów, że, że zaczęliśmy od złej strony, bo się będziemy od tego centrum oddalać tak naprawdę, z każdym piwem i z każdym lokalem, ale dla nas, nas ta koncepcja, po prostu nam to, to pasowało, taka nie inaczej. No e, i co, może, może po prostu powiedzmy o tych, które zrobiły na nas jakieś większe wrażenie, albo właśnie zapamiętaliśmy. Ciekawą niespodzianką było właśnie to, już wspomnieliśmy, London Beer Project, a o tyle to była niespodzianka, bo nie, właśnie... nie, to zmieszałeś, zmieszałeś dwie nazwy, bo to jest London Beer Factory, A, okay. których jakby jednym typem działalności jest właśnie The Barrel Project, okay. któryś no. na tym uh, Bermans i Alley znajduje. No cały czas, że we dwójkę prowadzimy ten byliśmy podcast. Byliśmy świadkami tej, no może nie frustracji, ale właśnie tego narzekania, że, że na mapce, bo, bo zresztą jak, jak wpiszecie to, to o czym wam mówiliśmy w Google, to, że nie można odnaleźć ich tam na tym szlaku. E, próbują się doprosić, żeby, żeby ich tam wrzucić, ale na razie bezskutecznie. Co nie zmienia faktu, że miejsce yy, no, robi wrażenie. Chyba było w ogóle najfajniejszym tak wnętrzowo, ale to dlatego, że po prostu ym, oni tam nie, nie ważą piwa, tylko to... Tak, nie War, tylko właśnie no barrel Project. Bardzo tak, no po prostu nazwę. miejsce do leżakowania w beczkach. O tyle no właśnie... tych beczek było tyle, że nie wiem, czy polski kraft który widział. No, no nie, naprawdę. no może troszeczkę przesadzam, ale na pewno to jest coś, co... Może tak, w żadnym innym polskim browarze na pewno tylu beczek nie ma nie w użytku naraz. To jest taka ilość, którą raczej do właśnie o belgijskiego Destrus można przerównać, czy, czy coś takiego. Y ale też trzeba powiedzieć, że oni zaczęli jakoś bardzo, bardzo niedawno. Tak, i niestety. Większość tych beczek była jeszcze pusta, jak my tam byliśmy? Tak. Albo wypełniona wodą, na przykład, tak. No, nie mogą stać puste, żeby się nie rozeschły, więc. Ale nie wypełniona piwem, jeszcze wszystkie. No i niestety też jeszcze nie mieli żadnego piwa, które było wyleżone w, A, no, w tak. tych beczkach przez to. E, także nowiutkie miejsce, ale za to właśnie super klimat w środku, bo. No, sami, sami pewnie się domyślacie, że właśnie z takich um, beczek i takiej piwnicznej atmosfery można zrobić. Oni takie, jeśli tam, lampkami choinkowymi się ozdobili, więc naprawdę fajnie to wyglądało. Um, ale piliśmy tam, um, między innymi mam tutaj zapisane, było um, piwo. No, z... nie zrobiła super wrażenia, no, takie coś i to mango z laktozą mi smakowało nawet. Było, było ok No, czyli mówię, takie, takie bardzo takie new wave, New England mhm. troszeczkę właśnie No. Ale, ale wnętrze jest super i... A, jest ciekawostka. Wszystkie beczki były po winie, prawda? Mhm, tak. Oni, oni używali w winie. Pytaliśmy, czy są plany użycia innych. Chyba mówili, że tak. Ale na razie rzeczywiście wszystkie, wszystkie były beczkami po winie. Mhm więc to było pierwsze fajne miejsce, takie na szlaku, potem było ciekawe też miejsce z cydrami na przerwę żeby a to się... fakt, bo też nie ma go na, na tej mapce ale rzeczywiście rzeczywiście też, jak to się mówi nie browar cydrowy, tylko cydrownia cydrownia chyba no Cydrownia z bardzo fajnymi rzeczami który, no my nie jesteśmy nie, nie, nie oszukujmy się, nie jesteśmy znawcami cydru ale w ramach właśnie takiego przerywnika bardzo przyjemną doseczkę degustacyjną tam można było dostać. Mieli też pączki yy, chyba yy, właśnie, których ciasto było yy, z sydrem. No. Także ciekawe miejsce. Fajny przerywnik, no. No i później trafiliśmy do miejsca, które ma moim zdaniem jedne z najładniejszych etykiet w ogóle. Yy, w jakiekolwiek... No tak, bo masz, bo masz słabość do zwierząt ubranych no, co, co prawda to jest mój, mój czuły punkt. Po prostu zwierzęta ubrane we fraki i smokingi, to jest jednak sweet spot. A miejsce się nazywa um, Unspach... W sumie nie wiem do końca, jak to się wymawia, ale powiedziałem, że Unspatch and Hop Day, tak. który, którego my ochrzciliśmy nieoficjalnie a and Bush. Tak, bo, bo jak prostu... tak A and H, to prawie jak. A, ej, no jakoś tak nam wyszło, że Anheuser-Busch. <grymne> e, myślę, że nie byliby zachwyceni. Nie zdradzaliśmy im naszego nickname'a. E, też e, nie jakieś niewiarygodne jakie piwa. Właśnie mówię taka trochę zaraza pijalności panowała w tych, <grymne> e, ale naprawdę fajne miejsce. Chociaż nie, bo tam był I... też taki Rauchbok, taki był Rauchbier, ruch, no czy, taki ehm. bardzo bardzo wędzony, fajnie. Mhm. Goze też, no to w sumie akurat w, w stronę pijalności idzie rzeczywiście, e, tak, ale... W sumie no, chyba i... jedyne wędzone, nie, piwo na szlaku. Na szlaku, mm -hmm. ehm... no, oni tam nie mają tradycji, na pewno. No i potem trafiliśmy do miejsca, o którym parę razy mówiłem, szczególnie właśnie jak e, za czasów, kiedy nagrywaliśmy ten podcast, jak jeszcze mieszkałem w Londynie, to bardzo często te ich piwa e, się w kąciku piwnym pojawiały. A mianowicie Brew by Numbers, czyli jeden Aha, z... Aha, czyli omijasz dwa punkty z naszej wycieczki. No co, był sklep, jest... tak? Chyba jeszcze. No był sklep, o którym można powiedzieć, że był dobrze zaopatrzony, ale równie drogi. Tak. E... A może jakoś nie super zaopatrzony. No miał... Wybór nie był strasznie duży, ale był dobry. No, no tylko, że żądku, było bardzo żądku. drogo. Ceny no. mocno zaburzone. I jeszcze jeden browar, browar unbrew które w ramach takiej ciekawostki właśnie oni chyba, jako, no może nie jako jedyni, ale jako z nielicznych, oni mieli tylko puszki w sprzedaży na wynos, nie butelki, a, a, a puszki, które zresztą właśnie wzięliśmy na wynos. E, sobie, sobie. I się okazały naprawdę spoko te piwa, nie? Zaskakująco, aż. Tak, tak, bo bardzo, bardzo świeże, właśnie też jakieś takie w stylu New England z owocami. E, bardzo przyjemna rzecz, ale to też młody browar. I tam doczytałem, ponieważ właśnie wchodząc mija się pomieszczenie, gdzie odbywa się takie ważenie, które bardzo jest podobne z wyglądu do domowego ważenia i tak myśleliśmy, że to jakieś warki takie testowe czy coś w tym stylu. A jak doczytałem to okazało się, że tam można chyba za jakąś niewielką opłatą dostać się do, do takiego klubu i właśnie przychodzić i używając czy te, też za niewielką opłatą chyba surowców w tym browarze ważyć właśnie swoje piwa e, tam na miejscu także taka to, e, tutaj ciekawa w, inicjatywa w Edynburgu Stewarts Brewing coś takiego robi też mm -hmm. myślę, że, no. no nie babrać swojej że tak powiem kuchni czy piwnicy jak nie masz e, masz duże gary fermentory, dobre warunki do, do leżakowania no. właśnie coś nie takiego wyriginalnego jest, no i co, Brew by Numbers, jak Ci się podobało? Bo ja to jestem zachwycony i mi No podobało mi się dawna. bardzo, bo rzeczywiście ten taprum no, połączony z browarem właściwie, taki bardzo, no może nie elegancki, ale dosyć designerski mm. i w stylu właśnie powiedzmy jakimś tam skandynawskich taprumów coś takiego, troszeczkę. E, no i piwa też naprawdę tutaj mega klasa. To Coffee Porter, nie? Piliśmy. O, i tak to był Coffee, Coffee Porter czy Coffee, Coffee Stout? Nie, to chyba był Porter. Wydaje mi się, że Porter, no. Naprawdę. 10-10. Tak, Imperial, imperialny. Proszę, Porter na mnie zrobił. Mm. Zresztą inne piwa też. No, tutaj hype zasłużony dla tego browaru. No, zdecydowanie, zdecydowanie. Także sprostał oczekiwaniom. Też ipa bardzo dobre piliśmy. No i potem był chyba największy zawód. Tak, e... największy zawód, który właśnie w tym e, krótkim e, filmiku Zajawce, który jest na naszym Liderze. Facebooku, tam widzicie taką e, w porównaniu do innych browarów e, obojętność, tudzież mm. radość, to, to w tym jednym miejscu zamkniętym dosyć e, smutnie wyglądamy. No bo właśnie jakoś przeoczyliśmy fakt, że Kernel jest tylko do godziny 14.00. Dodajmy no, chyba, że od 10:00, także 10, w ogóle się że nie prze... także się. To okno dosyć wąskie, w które można się wstrzelić. No i trzeba powiedzieć, że jest to o tyle problematyczne, że ten kernel znajduje się dokładnie po środku tak. tej Pyrmont Sea Mile, czyli tak naprawdę no, zupełnie albo... Od której strony by bardzo... tego nie atakować? Dokładnie, no to się trzeba po prostu bardzo spieszyć tak naprawdę, żeby tam zdążyć, jeśli hmm. chcemy... Nawet zakupić. się nie udało, co jest o tyle dziwne, że właśnie, że to jest tylko sklep, tam nie ma faktycznego browaru, więc naprawdę, no ja jestem szczerze mówiąc troszeczkę zawiedziony, że, że tak krótko mają te, te godziny otwarcia i, i że tak utrudniają um, przyjezdy. No tak, no tylko dla ja, prawdziwych, chyba. że tak powiem, fanatyków. No właśnie, nie wiem, taka do końca. No i później jeszcze chyba dwa e, browary. E tak, miał być Spartan, którego w ogóle nie odnaleźliśmy i chyba był zamknięty, ale trafiliśmy na browar, który z kolei też nie jest na, na tej mapce, chyba Affinity się nazywał? Tak. Też dosyć przyjemne piwa, ale no tutaj on jeszcze chyba sobie nie wyrobił żadnej takiej większej renomy, więc tak naprawdę też dopiero zaczynają. Z I na kolej... końcu. Z kolei Partizan, bo to też trzeba wspomnieć, to tak naprawdę drugie właśnie obok kernela z tych browarów założycieli. Oni chyba pierwotnie Aha. mieli sprzęt w ogóle. Od kernela. Od kernela z pierwszego browaru, jakby Kernera. Oni dostali sprzęt i właśnie to jest taki drugi z założycieli, ale akurat jak my byliśmy, no to mieli sobotę zamkniętą. Znaczy, było tak, tak półotwarte, że myśleliśmy, że może jakoś tak. Może piwa nam naleją, ale powiedzieli, że zapraszają za tydzień, co niestety nie było dla nas możliwe. No i na koniec jeszcze poszliśmy do um, Forpour Brewing i mhm. tam z kolei bardzo fajnie, taki żywy, dużo naprawdę ludzi i e, fajnie tak, zorganizowany Tak, że Widać, że to na krańcu jakby, tak? mhm. czyli że tam się impreza poniekąd kończy i, tak, i tak, już tak. ktoś tam dochodził, no to zostawał na, na dłużej. Nie wiem, czy się dzielimy anegdotką no, z... Chyba tak, spróbujmy jakoś <śmiech> ubrać w, w takie w miarę e, powściągliwe słownictwo, ale... Możliwe, możliwe temat, że kiedyś już śmieszne. opowiadaliśmy, bo ja kiedyś w Finlandii jak byłem, to byłem w miejscu, który też coś takiego miał, a mianowicie e, jest taka opcja na untapped, jeżeli się doda swoje miejsce, swój multitap, jako jakby takie partnerskie miejsce, coś tam się pewnie płaci, coś chyba nazywa Verified Venue tam w tej aplikacji mhm. i masz wtedy dostęp do em, takiego jakby live streamu em, piw zaczekinowanych z tego miejsca. No i em, Untapped daje jakąś tam możliwość połączenia tego em, w takiej aplikacji, którą właśnie multitapy mogą sobie wyświetlić na em, telewizorze, który zwykle służy też jako tablica po prostu z tym, jakie piwa są dostępne a tam dole tej tablicy właśnie pojawiają się na żywo, jeżeli się zaczekinuje piwo, to się pojawia em, małe zdjęcie, em, zdjęcie użytkownika, zdjęcie użytkownika piwo. nazwa ocena, piwo, na chyba ocena nawet nie, chyba po prostu pi nazwa piwa, nazwa użytkownika i zdjęcie. Więc pomysł jest, pomysł jest generalnie <głos> bardzo fajny. Zresztą ja e, właśnie jak byłem w Finlandii, to naprawdę no fajne to jest, bo o tyle, że wiesz, czekinujesz swoje piwo, no i możesz siebie zobaczyć, prawda, na tablicy nagle. E, więc więc fajne no ale właśnie jak byliśmy słaby. w tym four -pour Brewing, to po prostu pa padli ofiarą jakiegoś trollingu. Może trollingu bardziej, tak. Ale po prostu jak trzeba być wyspecjalizowanym, nie? Takim, żeby trolling na Antapcie, na właśnie Verified Venue, na ten na właściwy browar, nie? Po prostu e, tak, no, ktoś, musiał, ktoś musiał się na to zastanowić. No bo po prostu e, non-stop zalały ich po prostu seria check e, jakiegoś, prawda, troll konta e, ze zdjęciem męskich genitaliów. E, Konto i... nazywało się, do, się nie mylę, Smelly Cant <śmiech> tak. tego. Dla no więc... nieanglojęzycznych nie słuchaczy chyba nie, nie pokuszę się o, o tłumaczenie. <laughs> nie, no, ale generalnie wiecie, była po prostu cały dół ich tablicy z był generalnie w, w siusiaki, ten, no, siusiaki i penisy. Potem próbowaliśmy jeszcze zdążyć, żeby się strzelić pomiędzy po prostu, żeby nasze zdjęcia były pomiędzy, ale, ale się nie udało, bo przełączyli już jakoś tam widok tej. Żeby tabicy. nie było tego widać. Chcieli no, zgasić trola, żeby już nie miał tutaj pożywki. <laughs> tak. Ale przez no, tak cały bar miał, miał moment, naprawdę było, była uciecha. No więc ja. to, był, to było tyle. No i co? Ogółem Beamons i bardzo fajne, do, bardzo fajne do, do, do przejścia, do zobaczenia szczególnie, właśnie em, tak, jak no te ja browary powierzę, wyglądają. Takie... Znaczy, no, w Stanach na pewno, ale poza Stanami, miejsca, gdzieby nagromadzenie tych browarów mm. było takie, że można sobie przechodzić od jednego do drugiego. Szczególnie i próbować w środku piw, to, wielkiego miasta. Nie? To chyba właśnie. No, z racji tego, że to nie jest aż na takich strasznych peryferiach, bo właśnie ten, tak jak Pan wspominał, początek jest praktycznie przy Tower Bridge. Więc, no, naprawdę coś takiego unikalnego i ta atmosfera takiego właśnie leniwej soboty przy piwie, no, jest bardzo, bardzo przyjemna. Tak, aczkolwiek to no mówię, raczej jeżeli jacyś tam łowcy sztosów słuchają czy coś takiego, to. No tak, to się nie ma co super na to nastawiać, bym powiedział. Nie. Bo nawet te browary właśnie Blue by Numbers, oni niekoniecznie mają w ofercie te swoje topowe piwa. Tak, ramach. oni raczej chyba podchodzą do za z założenia, że po prostu chcą um, sprzedać świeże takie piwo, o którego im po najwięcej schodzi, jakby nie, nie bawią się w jakieś takie chyba unikaty czy coś takiego dostępne w browarze. Dokładnie. Um, może może prostu... Kernel, ale... Może Niestety... Kernel, ale się nie dowiedzieliśmy, no. Tego się nie dowiedzieliśmy. Hmm. No więc to był taki highlight e, wycieczki, no ale oprócz tego e, byliśmy w paru innych miejscach. E, w sumie to chyba w z, z najlepszym miejscu byliśmy na samym końcu wyjazdu, prawda? E, tak, pomimo tego, że próba do, dotarcia do niego była już w piątek, tak, czyli na ale... pierwszego dnia, ale udało się dopiero w niedzielę. Bo e... do, dodajmy też się okazało, że w piątek w wieczór, prawda, zamyka, zamykane jest to miejsce 11, a miejsce się nazywa... czy przed... o 11, tak, 23 a miejsce jest w ogóle chyba na pierwszym miejscu w ogóle w całym Londynie na Raid Beerze, tak? tak. I Co prawda, trzeba, trzeba oddać, że... And kitchen. Nazywa się Cask Beer and Kitchen, ale trzeba tak, im tak. oddać, że faktycznie są w takiej okolicy nie jakiejś bardzo imprezowej, tylko raczej nawet takiej... Nawet zupełnie nie imprezowej, tylko w no tak, sypialni troszeczkę pośrodku. W takiej no. centralnej, bogatej sypialni. Przy wejściu obok tablicy, na której właśnie wyszczególnione nagrody chyba właśnie z Raid Beer i z innych gazet i serwisów za najlepszy pub w Londynie, to przy tej tablicy równolegle wisi tablica o, o zachowaniu ciszy na zewnątrz, żeby właśnie nie, nie irytować i nie denerwować sąsiadów. Także taka ciekawostka. No i co? I tam udało nam się dorwać parę naprawdę bardzo fajnych piw. To miejsce naprawdę świetne. Mimo, że zupełnie w ogóle wygląda jak po prostu przeciętny no, brytyjski pub. To jest, to jest taki niesłychany, że wszystkie nawet te nowofalowe miejsca, bo dodajmy, że jakby drugą taką no, siecią, tak? Siecią. No siecią, tak. No, i najlepiej ocenianych na Radebeerze lokali to jest The Craft Beer Company. Tak? Dobrze mm -hmm. mówię? Tak, tak, tak. To zarówno ta sieć, jak i właśnie ten Casper Kitchen, no mają wygląd takich typowych, e, brytyjskich pubów. Zresztą ja mogę się teczce... mylić, ale mi się wydaje, że to jest, tak naprawdę jeden właściciel stoi za, za i tym tak, Kitchen, tak. tylko, że troszeczkę inny chyba koncept chciał tam zrealizować. Um... Ale no, to prawda, z wyglądu po prostu jest to taki klasyczny brytyjski bar, nie? W ogóle nie, nie można by się domyślić, poza ilością może kranów co najwyżej e, i różnorodności I, piw, że. Z tymi po wezwle terenie stojącymi na, na lodówce. Ta. I właśnie całej lodówce wezwle terena, e, która tam stoi, że to coś więcej może. E, I co, i tam nam się udało dorwać um, Cigar City. Dobrze myślę? Tak, Seagull City, które akurat nas nie porwało, to było y, piwo Raspberry Hallow, y, które jakoś było, ale mamy tutaj takie odczucia, że jakoś ta malina w stałcie po prostu czy w, w rysie, jakoś to zawsze musi tak trochę sztucznie wyjść. Czy maliny, czy, czy truskawki, to jest taki klimat chyba nie do końca, który nam odpowiada. Ale za to e, był Porter z, chyba imperialny Porter z Magic Rock Brewing. Oj tak, i to było rewelacyjne. To ta było rewelacyjne z piwo. Z rodzajami kawy i ta kawa była, no ja akurat bardzo, bardzo lubię kawę ona była tam super intensywna, wyraźna i wielowymiarowa i takie piwo jakoś ten Magic Rock to jakoś wcześniej nie kojarzyłem tego broworu jako właśnie takiego e, lepszego, a tutaj zrobił naprawdę świetne wrażenie. Oni, tak, oni no, a potrafią wypuścić. chyba ten taki Common Grounds. Jakby ktoś był zainteresowany. Ktoś mógł dorwać. I drugim było jeszcze The Park Brewery. To chyba browar, o którym w życiu nie słyszałem. Riot Ice Cream Double IPA. Wydaje mi się, że to po prostu była Double IPA z laktozą znowu, tak? Mhm. Jakoś tam zagrane, ale też po prostu rewelacyjne. W ogóle no, ono miało chyba ponad 10%. A po prostu no, smakowało rewelacyjnie. Właśnie, zamiast e, pójść w taką słodycz e, e, typowo słodową, to właśnie poszli w tą słodycz laktozową. I wydaje tak, mi się, że tak. przy Double IPA to po prostu pasuje o wiele lepiej, właśnie ta mocna chmielowość z, ze słodyczą z laktozy, niż e, z taką karmelową e, Team Carmelek e, podbudową <śmiech> no słodową. To na pewno. Bo... No i trzeba też powiedzieć, Dzieci, że mieli też tam dosyć dobry wybór piw belgijski w belgijskich butelkach, mm. Lambików chociażby, no ale tutaj z oczywistych względów, akurat nie. No, Piotr już w ogóle nie jest zainteresowany, poza ja, Belgią dokładnie. to w ogóle. Nie, no, nie, no trzeba stwierdzić, że ceny też były odpowiednio wyższe, jako że to import mm. i to jeszcze do Londynu, więc też pod tym względem patrząc, ale jakby ktoś akurat. Bywał w Londynie, a nie miał możliwości bycia bywania w Belgii, czy, czy właśnie importu z Belgii, to, to tam można, można naprawdę paru ciekawych rzeczy spróbować też pod tym kątem. No, e, ale, ale ten. Ogółem generalnie e, mówię Londyn troszeczkę wydaje mi się, popadł w taką e, takie czarne wiadro piw No wiem, tak, no trzeba nazwać. wyróżnić, znaczy wyróżnić. No to nie jest jakieś zaskoczenie, ale. Właśnie obok tej sieci Craft Beer Company, no mamy oczywiście firmowe puby, puby Brudoga, mm -hmm. które też są najczęściej w danych dzielnicach. Swoją drogą ciekawostka, jak byliśmy, to akurat w barze na Shoreditch, tym Brudoga, były plakaty, że będzie w ogóle przejęcie polskiego craftu. Tak, parę e... raduga miała. Raduga się i, z polem, jakieś dwa inne, no. i jakieś fajne, no. Jakieś fajne browary, które pozdrawiamy. To się już chyba odbyło, ta impreza, ale właśnie taki polski akcent. No więc właśnie, z tych tak naprawdę, czyli, czyli lokale... No nie, jeszcze był polski akcent taki, że w tym Cask Beer Kitchen było to IPA z, na polskim chmielu, wydaje mi się. A, to nawet nie pamiętam, ale możliwe. Chyba nie wzięliśmy go w końcu, ale nie wiem, czy powinniśmy się przyznawać, ale, ale było chyba na Sybilii, no, taka ciekawostka. Ale tak, no generalnie po prostu um, klątwa pijanego piwa w pełni. No w tym brudogu niekoniecznie, no spróbowaliśmy sobie i to piwo, mm. które na mnie duże wrażenie wywarło, czyli abstract, abstract 22 bodajże. Czyli tak jak spojrzałem, to jedno z lepiej ocenianych też piw brudoga, no i rzeczywiście było e, świetne. E, także no cóż, ale, ale właśnie to takie dosyć, e, dosyć znamienne, że... Że tak naprawdę, jeśli chcecie coś, coś takiego Dominują, dobrego. generalnie dominują pejlejle, no tak IPA... W dominują pejlejle, IPA, z owocami jest dużo naprawdę piw, prawda? To, to, to akurat trochę podobnie do Polski, prawda? Że mhm. jest generalnie wysyp tych takich różnych i IPA, i kwaśnych piw z owocami. To tego jest dużo. Ale no właśnie taka... No widać, że po prostu te browary... Duży bardzo nacisk na pijalność i takie, tak szeroką dostępność wydaje mi się tych piw. Niekoniecznie pójście w taką drogę jakichś właśnie nie, nie, niezwykłych niezwykłości. Mhm. Jeszcze z takich rzeczy, które chciałem wspomnieć ogólnie o Londynie, no można dwa słowa powiedzieć o cenach, chociaż nie o konkretach, bo już sam nawet nie pamiętam. No jest dosyć tam, dosyć drogo, chociaż tak jak potem porównywałem tutaj do takich naprawdę lepszych piw w Belgii, to Często, gęsto tutaj w Belgii jest drożej nawet, ale Widzisz. takim rzeczą, która, która mi się bardzo podobała i jest raczej niepowszechną chociażby w Polsce jest fakt, że można zamówić, co zresztą praktycznie zawsze czyniliśmy, połowę pinty zamiast całej mhm. i będzie to odpowiadało dokładnie połowie ceny za, za całe Słynna kampania tego docenta, tak, że powinny no być właśnie... No i no, rzeczywiście, no Maciek, no nie zgodzi się, że to jest bardzo przyjemne, jakby bardzo oszczędzające e, zastanawiania się nad tym, hmm, no mam w sumie na małe, ale czy to nie będzie marnotrawstwo, trochę pieniędzy, to może duże, a tutaj nie, jakby To, to, zasadzie... to prawda, no. Znaczy dodajmy, że w ogóle w większości brytyjskich miejsc można zamówić całą pół i czasami tak, nawet... Też... albo ćwierć albo jedno trzecią, I no to jest jakby standard. trzeba jakby powiedzieć, że żeby się nie łapać, że, bo ponieważ na tablicy najczęściej będzie cena tylko za, za całą pintę, więc żeby się nie łapać, Zale to, że... Znaczy trochę zależy też. Czasami wydaje mi się, że w tej sieci Craft Your Co i zresztą w większości takich miejsc kraftowych wygląda tak, że em, to takie, na przykład w Brudogu chyba też tak jest, że ceny na tablicy to jest zwykle pół pinty, a... Em, takich mocniejszy jakiś piw to jest albo 1 trzecia, albo no, coś w tym stylu. No możliwe, ale w każdym razie warto pytać na pewno, jeśli tak, chcemy tak, tak zdecydowanie. mniejszą, bo rzeczywiście, no zwłaszcza jak chcemy spróbować więcej, to to jest bardzo na pewno wszędzie skrawa. jest możliwość, tak? Nie ma, nie ma coś takiego, że tylko jest pinta, tak. Dokładnie, no ponieważ te pół pinty to jest no, mniej niż 0,33 polskie, bo to jest jakby niecałe 300 ml, jest taka bardzo no. fajna degustacyjna pojemność. To prawda, to prawda. Ale cenowo wydaje mi się, że no jest wiadomo, że drożej, ale wydaje mi się, że akurat w tym takim piwie rzemieślniczym to te ceny się zacierają na zasadzie, że na pewno jest wie duża, o wiele większa różnica w piwie koncernowym w centrum Londynu, a prawda, nie wiem, na jakiejś dalekiej no Szkocji, tak, tak. tak? Bo pod tym względem to naprawdę Londyn jest o wiele droższy, ale jeśli chodzi o takie piwa rzemieślnicze, to wydaje mi się, że te ceny są stosunkowo porównywane, może odrobinę droższe. Dokładnie. Także zachęcamy oczywiście do podróży do Londynu, piękne miasto, aczkolwiek e, jeżeli ktoś pod takim stricte piwnym e, względem to, chce tam to, pojechać, to, si to sobotni city break wystarczy. To sobotni city break wystarczy, jakby nie nastawiajcie się, że po prostu tam są, jest tydzień do jeżdżenia po różnych miejscach i e, degustowania jakichś, nie wiadomo, nie wiadomo jakich cudów. Dokładnie. Też z opcją na przykład dorwania piw chociażby z Cloudwater, no nie jest tak kolorowo w sklepach, bo hmm. ale to, to jest dosyć taka, wśród osób, które się interesują, to dosyć wiadoma rzecz akurat, że to najlepiej źródła w tym przypadku. Na mnie na e... pewno ten wyjazd zrobił, tak, tak mi troszeczkę otworzył oczy, że naprawdę zacząłem doceniać edynburską scenę piwną, no która hmm. z jednej strony na pewno jest dużo mniejsza. Ale no kurczę, naprawdę, właśnie z i sklepów, ym, znaczy no nie, no myślę, że sklepów to akurat, to akurat w Londynie na pewno jest więcej, ale yy, no przez to, że Londyn jest o wiele, wiele większy, no to on są też bardziej rozsiane, tak? Mm -hmm. zasadzie znaczy, ja na przykład znam rewelacyjny sklep z piwem kraftowym i ostrymi sosami yy, i płytami <śmiech> winylowymi. To jest generalnie, wiesz, yy, epopeja hipsterstwa już. Sklep z ostrymi sosami, piwem kraftowym i winylami. No tylko, że on jest jakieś dobre 40-50 minut metrem y, poza centrum, tak? No tak, tak. Więc e, pod tym względem właśnie Edynburg e, troszeczkę zacząłem na nowo doceniać tę scenę, bo nie dość, że jest właśnie wszystko blisko, wybór jest naprawdę albo tak samo dobry, albo nawet w, są sklepy, które mają rewelacyjny, ceny mogą być lepsze, to samo z barami, tak? Właśnie, no naprawdę, mm -hmm. są... Właśnie takie znam, stricte kraftowe, no to no, naprawdę... Znam, są co najmniej dwa po prostu takie stricte kraftowe piwa w Edynburgu, no, które mają zawsze wybór rewelacyjny, tak? A nie tylko, no, nie wiem, jedy, jedno jakieś takie zjawiskowe piwo na 12 Peleilów, tak? Czy tam mniej jakichś ciekawych rzeczy. To się muszę zgodzić, jako że w Edynburgu też byłem, dwa razy nawet. Wi byłem, widziałem, Maciek nie kłamie. E, także. Polecam. No rzeczywiście, na piwną turystykę, to może nawet ten nie licząc Vermont, Może nie sam to, Edynburg, to, to, ale. To może Szkocja. No dobra, to co, będziemy kończyć, bo już i tak, e, tak. wyszło nam. No odcinek, dłużej, ale no, musicie nam wybaczyć. Musieliśmy sobie troszeczkę. Słuchajcie, 6 no, minut. 6 miesięcy ze sobą nie rozmawialiśmy, więc musimy. Dokładnie, dokładnie. Cieszę się, że nie wrzucamy tutaj właśnie jeszcze e, tutaj naszych, wiecie, innych rozterek, także. Uhu. To, Chyba, to chcecie, in. Zapraszamy, chce, zapraszamy, zapraszamy do innego podcastu na to. E, dokładnie. E, a zresztą też niewykluczone, że te. Znaczy, nie no, raczej będziemy się tych okolic pół godziny. Starali się trzymać, ale nie obiecujemy. Może będzie również pod tym względem trochę bardziej. Zliberalizujemy się pod tym względem. Szalo, szalona y, działalność. Okej, okay, także Jak witamy macie z powrotem. Jakiekolwiek pytania a propos Londynu czy coś, to tradycyjnie pod odcinkami odpowiadamy. Pod odcinkami pod albo pod... możecie do nas napisać na podcast Birtoks ja na tym tego maila nie sprawdzałem jakieś ostatnie trzy miesiące. A, ja z pewnych ale... względów ostatnio sprawdzam często. A, bo, bo Piotrek tam robi biznesy przez tego maila. Dokładnie, No, to trzymajcie się w takim razie i do usłyszenia, yy, myślę, że za tydzień. Cześć!